I będzie pochwalone imię Jezusa. Amen. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy to trzeba tłumaczyć. Jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy być tutaj w Polsce. My wife and I, we are absolutely... Oh, praise the Lord, there she is. She is there. Thrilled with Poland and the Polish people. Jesteśmy zaskoczeni i szczęśliwi i, i tym, co widzimy tutaj w Polsce. I think the people are beautiful people. Polacy są piękni. Amen. Myślę, że Polska będzie miała największe przebudzenie, o jakim słyszano w historii. Jestem tak szczęśliwy, że mogę być tutaj ponownie. Wiele lat temu głosiłem w Polsce, ale już od wielu, wielu lat nie odwiedzałem z powrotem tego miejsca. teraz, że ale teraz, gdy przyjechałem i zobaczyłem, and my wife for the first time, a moja żona jest tutaj po raz pierwszy, I hope we can come back. to będziemy powracać. Amen. Amen. Because God is doing something wonderful in this ministry. Ponieważ Bóg robi coś niesamowitego przez tą służbę. Pastor Jack and Barbara. Pastor, wonderful pastors. pastor Jacek i Basia są wspaniałymi pastorami. I mean wonderful. Give a big round of applause. Wonderful. Są niesamowici. I have been in 60 countries preaching. Wiecie, głosiłem w 60 różnych krajach. So I know pastors. Więc wiem, znam się na pastorach. I can look at them and I know them. Patrzę na nich i od razu wiem. And I can say, more or less. I czasami mówię, a okej, okay, ten może być. These ones are excellent. A Wasi są niesamowici, są wspaniali. Excellent pastors, Wspaniali pastozy. Należy im się brawa, dlatego Amen. że taką wiel, wielką wspaniałą pracę robią. And a good cook. A Basia jest takim dobrym kucharzem. Mm. Ooo the Polish food. Polskie jedzenie. Mm. Mamma mamma mia. Mamma mia. Mamusiu moja. What a lovely food. Jaka, jakie wspaniałe jedzenie. I'm going back like Znowu będę miał brzuszek. Good food in Poland. Naprawdę Amen. dobre jedzenie. I tak, jestem szczęśliwy również, że może, mogliśmy poznać Piotra i jego żonę i jego wspaniałe dwie córki. Ci ludzie. Amen. Ci ludzie są niesamowici, on mówi, należą im się brano Trochę mi głupio tłumaczyć And to. Spotkaliśmy Piotra w Londynie, na ulicy. A ja głosiłem Ewangelię. A, a ten facet w takim w... W... Oh, no, garniturze przyszedł. It's, it's a ja sobie pomyślałem z groźną miną, ja sobie pomyślałem, to na pewno policjant w, w... Tak, tak, głośno jest. I podszedł talk do mnie i powiedział mogę, przed, mogę z tobą porozmawiać. Oh, no, policeman. I pomyślałem sobie wewnątrz że na pewno policja. An e, inspektor. Na, na pewno jakiś inspektor. I'm in trouble. Naprawdę mam problem teraz. He said, no, I am a, I am a Christian pastor. A, a on powiedział nie jestem chrześcijańskim pastorem. I was happy. Yeah! <laughs> wtedy, wtedy byłem naprawdę szczęśliwy i mogliśmy się uściskać. Był już w naszym kościele told i mówił nam o, o Was. I naprawdę przez rok próbowaliśmy zaplanować ten przyjazd. I, have been in 20 I byłem ostatnio w 20 krajach w ciągu tego roku. Philippines, Manila. W Filipinach, w Manili. Hong Hongkong, Hong Singapur, w Singapurze. India, Afryka, Argentynie. How many you like Argentina? I z was lubi Argentynę? In Argentina, there is a beautiful lady. Her name is Karenita. To jest wspaniała dziewczyna. jej małe love imię Argentina. -a. Jest z Amen. Argentyny. Amen. I love Argentina. Amen. Kocham Argentynę. How many of you speak Spanish? Ilu z was mówi po hiszpańsku? Almost everyone. Almost everyone. Like pastor, Faith man. <laughs> His man. Amen. To jest mężczyzna cudów. Chcecie posłuchać troszeczkę po hiszpańsku? Uh -huh. sí. Buenísimo. Entonces en esta mañana quiero compartir con ustedes algo tan importante sobre el fuego de Dios sobre la tierra de Argentina y Polonia. Sí, sí, sí señor. Sí, señor, arriba. Amén. <laughs> so I byłem w tych wszystkich krajach. We also have churches i tam również mamy kościoły. Ja też jestem pastorem. We love the kochamy pastorów. Amen. Amen. We love your pastors. Kochamy waszych pastorów. We love you. I kochamy was. Nawet jeśli nie kochacie nas. Amen. to my kochamy was. And we love Peter. We love kochamy his Piotra. Family. And we love this church. Kochamy jego rodzinę i ten And kościół. And te kościoły. Churches ponieważ Bóg będzie robił niesamowite rzeczy man przez, man przez tych woman, ludzi, Wiele kościołów powstanie. Wiele. Wiele. Wiele. Wiele. Wiele. wiele. I like dobry. Lubię po polsku mówić. Dzień dobry, <ścoughs> dzień wiele. Wiele. wiele, wiele, wiele, many. wiele, wiele. Bóg uratuje miliony. Jesteśmy na tym podekscytowani. Mówię pastorze, jak długo chcę, żebym głosił? A on powiedział: Słuchaj, zależy od tego, jak się czuję. Więc przez pięć godzin będę głosił. Ok? Amen. amen. <laughs> Three is amen. No, no, no. <laughs> But they leave after one hour. Ale, they will go. I will preach to myself. Amen. Okay. But before I share the word of God. Ale zanim się podzielę słowem Bożym. I want my beautiful wife. Chcę, żeby moja piękna żona przyszła. To come and greet you. E, I pozdrowiła was. Then I'm to sing one song. Powiedziała coś o sobie, zaśpiewam też jedną pieśń God, i potem będę głosił Słowo. And the Lord is going to do here today. A Bóg będzie dzisiaj czynił cudy w tym, cuda w tym miejscu. Of you need a Jak wielu z Was potrzebuje cudu? In your life? W Twoim życiu? In your body? W Twoim ciele? In, in, in your money? E, w Twoich finansach? Oh, everybody in the money, yes. Wszyscy, wszyscy podnoszą lękę W twoim małżeństwie How many of you need miracles? I, I, Jak wielu z Was potrzebuje cudów Chcę dzisiaj powiedzieć Że jesteśmy w cudownym kościele kościele cudów dzisiaj I te cuda będą przychodzić od Pana Dzisiaj Are you ready? Jesteście gotowi? Who's Kto jest gotów na cuda? Touch the person beside you. Give them a high five. Say okay. get, ready, get, ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, Give him a high five. Get ready, get ready, get ready, get ready, Miracles goto, are coming. Ponieważ mm, cuda będą się zdarzać. In dzisiaj, the name of Jesus. Jezusa. Give my wife a little round of applause as she e comes. Uh, this Dimy my beautiful prawo, wife, Karine. Hello. Hola. <laughs> Witam. I my Mam tutaj swoją osobistą tłumaczkę. <laughs> First time ever. Po raz pierwszy. <laughs> Beautiful. So, uh, happy to be here. Jestem tak szczęśliwa, że mogę tutaj And być. I so jestem tak pobłogosławiona. the Lord. Jestem pobłogosławiona przez to, że mogę znać Boga. That he me. Przez to, że mnie zbawił. Blessed that he's taking me to the nations, i pobłogosławiona przez to, że zabiera mnie, żeby głosić narodom, to see the beautiful people, żebym mogła widzieć pięknych ludzi, that he died for, yes. za których On umarł, to to give life, i za których dał życie. Życie w obfitości. Amen! <laughs> I'm from Argentina, ja jestem as you know. z Argentyny, jak wiecie. And 21 years old, I gdy miałam 21 lat, prince from England to came mój książę z Anglii przyjechał and took me to England. i porwał <laughs> mnie do tej Anglii. <laughs> and of course, I, didn't speak English, I oczywiście ja nie mówiłam po angielsku, and he didn't speak Spanish. a on nie mówił po hiszpańsku. Ale wiedzieliśmy, że to było Gdów's Boga. Ale wiedzieliśmy, że to była wola Boża. And we love each other very much. I jesteśmy w sobie bardzo zakochani. We never had problems Nigdy nie mieliśmy problemów in marriage, w małżeństwie, we each other. ponieważ nie rozumieliśmy się. <laughs> <laughs> well now uh, we are be 25 years married. Więc teraz będziemy obchodzić 20 pięcioletnią rocznicę ślubu. And we go children. I mamy czwórkę dzieci, two boys and two girls. Dwóch chłopaków i dwie dziewczyny. They are są piękne and we still don't have in our I dalej nie mamy problemów w małżeństwie. <laughs> Amen. Chcę was dzisiaj zachęcić że the chce wants ludzi i chcę Wam powiedzieć, że Bóg chce powoływać ludzi, who will put their confidence, którzy będą e, pewni i zaufają Mu i da, włożą w Niego wiarę. In no. Amen? Nie Amen. In włożą wiarę w mózg, w intelekt, nie w kwalifikacje czy umiejętności, lecz w Jego moc. Uh, you, when I went to England, kiedy pojechałam do Anglii, and of course uh, it was fresh the 80s, to było lata 80 big hair, duże big earrings, fryzury, kolczyki, a uh, lot of makeup, bardzo duże ilości makijażu. Uh, I'm from Latin America, a jestem z Ameryki Południowej. And I go to England, a pojechałam do Anglii. Uh, no makeup, więc nie, nie miałam makijażu. Plain, makiaż. ludzie się tam nie malowali. Po Quite plain people, wszystko było takie proste. So I'm quite loud. <laughs> A ja byłam taka dość wybuchowa i właśnie pełna tej mody lat 80. So I say, oh my goodness. Więc pomyślałam o jejku. Uh, I'm people. Jestem przerażam ludzi. So I'm put less makeup. Więc będę się mniej malować. I'm nauczę angielskiego. I będę się zachowywać waznie, So I can reach żebym mogła dotrzeć do Anglików. I pewnego dnia mój mąż mi powiedział. co się z Tobą stało? Why don't you use your blue Dlaczego dalej się nie malujesz tymi i tymi kolorowymi szminkami. You becoming into English. To jest jest bit angielska. If if I wanted an English girl, I would have married one. Gdybym chciał być z angielską dziewczyną, to po prostu bym za nią wyszedł i But I wanted you. Ale chciałam ciebie. And I say thank you. I powiedziałam dziękuję. Patrzy dalej chce. You know what? Ale wiecie co? Many of us have insecurities. Dzielą nas ma jakieś um, kompleksy. And we are trying to figure it out. I próbujemy jakoś zrozumieć. How are we going help God? Jak mamy pomóc Bogu to save this nation. Uratować i zbawić ten naród. To save my family. Zbawić moją rodzinę. For the church to grow. Sprawić, żeby kościół wyrastał. Maybe Może jak się nauczę hebrajskiego. Może jak się nauczę greckiego. Może jeśli będę się inaczej ubierała. Jeżeli pójdę do szkoły biblijnej. No znaczy, żadne z tych rzeczy nie są złe. ale jeżeli nasza wiara. the system i metoda i system. Jeżeli będziemy polegać na metodzie i na systemie, to to znaczy, że nie mamy wiary w Boga. we think we can figure out God, jeżeli myślimy, że możemy zrozumieć i pojąć Boga, we have failed. To już ponieśliśmy porażkę. Because he supernatural. Ponieważ on jest ponadnaturalny. Because he is God ponieważ jest Bogiem. And he does whatever he wants. I on robi cokolwiek zapragnie. And many times I wiele razy he will offend our intellect. E, nawet obrazi nasz intelekt. So he can reach our heart. Żeby mógł dotrzeć do naszego serca. I learned this from my husband. Dowiedziałam się tego od mojego męża. Do you think he's very English? Czy myślicie, że jest bardzo angielski? Nie. You know what? Believe God. Wierzycie w Boga. You, know, you need a better education. Nie potrzebujecie lepszej edukacji. You need to believe his word. Musicie po prostu wierzyć w to co on mówi. In Romans 10, äh do Rzymian. I'm not I'm sorry, I'm not preaching. <laughs> Ja nie głoszę. I'm just sharing, tylko dzielę się I Już zaraz będę... Romans 10, and ten. Rozdział 10, werset 9 i 10. Yes, read it, please. Um, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość... Um, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Amen. If you with jeżeli wierzysz swoim sercem, with your heart, jeżeli wierzysz swoim sercem, encourage you this morning, więc ja dzisiaj chcę was zachęcić, at yourself, żebyście przestali patrzeć and na siebie, Jesus. I zaczęli patrzeć na Jezusa. My very person, my person, the English people. Um, czasem obrażam Anglików. But I'm not here to please men. Ale ja nie jestem tutaj, żeby e, przypodobać się ludziom. I'm here to please the Lord. Jestem tutaj, żeby przypodobać się Bogu. And if he can use this girl, Więc jeżeli On może mnie użyć, well now girl. <laughs> no to teraz nie dziewczynę, tylko z, z kogoś starszego, to Bóg może użyć anyone to Bóg może użyć każdego. My accent English Mój akcent obraża Anglików. ale to nie ma znaczenia. people come to Christ. Najważniejsze jest to, żeby ludzie przychodzili do Boga. life Więc pozwól, żeby twoje życie było wybuchem miłości Bożej. Thank Dziękuję hallelujah praise the name of jesus hallelujah i'm so happy to have my wife amen i'm gonna sing a song for you now uh and i'm a singer so everybody lift up your hands lift up your hands a little more volume mm -hmm. hey, hey. have i told you lately? I love you. Have I told you there's no one else above you? More music. You fill my heart with gladness. Take away all that old sadness. Ease my troubles. That's what you do. Lift up your hands. For well, the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too Jesus you fill my life with laughter smile you make it better ease my troubles that's what you do come on in Poland here we go there's a love divine and it's And it's mine, like the sun that shines, yeah, at the end of the day, we should all give thanks and pray to the one who says, have I told you lately that I love you? A little more music. Letzijmy. Have I told you there's no one else above you? Come on, lift your hands with me. You fill my heart with madness. take you all little sadness? These my troubles, that's what you do. Everybody! Mr. Raza! Oh! Holland for Jesus. Polska, Janka, And Jesus, Jesus! Jesus for Holland! Jezus jest ta Hej! Hej! Hej! Hej! Come on, hey, on,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 above you that's jesus ci, you fill my heart with laughter pewniejs moje serce so, you make it better yeah he's my troubles that's what you do moje you fill my life with take <laughs> moje serce na To, co robi Jezus. Give Jesus a mighty round of applause. How many of you like the singing? Jak wielu z Was się podobało śpiewanie. What, one more Jeszcze jeden? Numer dwa. Numer One more. One more. This one is for Barbara. Ten będzie dla Basi specjalnie. Everybody lift your hands, lift your hands. Podnieście swoje ręce. For Barbara and for Jesus. Dla Basi i dla Jezusa. You know this song? Little more volume. Little znacie, more znacie ten kawałek? Come on, let's have a concert, no, let's we go? You are so beautiful. Jesteś Zaklaszmy dla Jezusa. Podnieście swoje ręce. Keep your hands lifted, keep your hands lifted. Po, podnieście swoje ręce. God called me to, sing to the Bóg powołał mnie, śpiewał dla narodów. I was offered a job in Las Vegas. Została mi oferowana praca w Las Vegas. To sing in clubs. Żeby śpiewać w klubach. A guarantee of 100,000 dollars a year. Gwarancja 100 000 dolarów rocznie. You know what I said? Wiecie co powiedziałem? No, Nie. No. I sing for Jesus. Ja. Będę śpiewał dla Jezusa. Powiedziałem, nie. Będę śpiewał dla Jezusa. Śpiewam, śpiewam te wszystkie znane pieśni, ale zmieniam słowa, tak, żeby ludzie mogli być zbawieni. Żeby mogli być uzdrowieni. Jestem ewangelistą. Jestem ewangelistą. different. Podnieście swoje ręce. There's coming a new time. Nadchodzi nowy czas. Oh, a new time. Nowy czas. Over this nation. tego narodu. Can you hear it? In Czy już to spirit? słyszysz? Czy już to słyszysz w duchu? Can you feel it? In your bones. Czy czujesz to już w swoich kościach? Czy you wiesz, know że Jezus przychodzi wkrótce? Że Jezus przychodzi wkrótce? Że Jezus nadchodzi? A Jest to nowy czas. Nowy czas w historii tego narodu. Jeśli będziesz wierzyć. Jeśli tylko będziesz wierzyć. To zobaczysz. glory Chwałę Bożą. Everybody swoje ręce. i pray się me W Ojcze. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. Let your Holy Spirit. Niech Twój Duch Święty. Niech twój duch święty Holy. działa w Polsce. Niech twój duch święty działa w Polsce. Bring healing in this place. święty przynieś uzdrowienie w tym miejscu. Przynieś uzdrowienie w tym miejscu. Nowe przebudzenie. Nowe przebudzenie. never seen before takie, jakiego jeszcze nie było w historii Polski. Pray with me say Heavenly się. This morning release the Uwolnij The anointing of restoration. Uwolnij namaszczenie, które przywraca. które Restoration. Of, of your body, body, of your mind, of ciało, your soul, umysł, of your spirit. Zucha, restoration. Dusę, restoration. Odnowine in the mighty name of Jesus. Give a mighty clap to the Lord. Give Oddamy a mighty clap to, the a clap to the Lord. Brother, thank you so much. Thank you so Dzięki. much, brother. Dzięki, Artur. Dziękujemy. I'm going to call you at the end. What's his name? Arthur. Arthur. Give Arthur a big round of applause. Arthur. Bravo dla Artura. Tell him at the end I want him to come back. Na koniec jeszcze poprosimy cię z powrotem. This is Arthur, for the Lord. Arthur jest niesamowitym Now, Bożym człowiekiem. Very quickly in 1 Samuel chapter 30. Pierwsza Samuela 13. No, 1 Samuel chapter 30. 30. 30. Okay. 30 Samuela 30. From verses 1 to 9. Od 1 do 9. We have the story widzimy tam historię of David. Da Dawida. At Zyglag. Dawida w and, uh, I'm going to summarize it for you. I chcę wam to zrobić teraz podsumowanie tej historii. But the Bible tells us, Ale Biblia nam mówi. Maybe 1 Samuel chapter 30 verses 6, 7 Jeśli ktoś mógł and 8. przeczytać pierwszą Samuela 30, 6, 7 i 8 In the Polish. po polsku. Amen. Who Amen. has a beautiful voice. Um, Jacek has a beautiful voice. Kto, kto, kto ma piękny głos? Jacek, Can you read those verses, Pastor? Okay. 6, 7 i 8. Nie, nie. 6, 7 i 8. 30, 36, 7 i 8. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana, Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod i Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się pana tymi słowy, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Nie wiem jak to brzmi po polsku. But I love the word of God. Ale kocham Boże słowo. I wierzę, że ta historia mówi nam. David had lost everything. Że Dawid stracił niemal wszystko. He had lost everything. Że stracił wszystko. I był w takim miejscu, gdy był naprawdę zestresowany. Have you ever czy czułeś się kiedyś tak, jakbyś stracił wszystko? Podnieś swoją rękę jeśli tak się właśnie czułeś, like kiedykolwiek. You że straciłeś wszystko. And all you do is... I wszystko, co chcesz zrobić, to... And cry. Płakać. Have you ever felt like this? Czy tak się czułeś kiedykolwiek? A good place. To, to jest naprawdę dobre to, good to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce. I to jest złe miejsce, ale również dobre miejsce. To jest złe miejsce, jeśli tam się zatrzymasz. But it's a good place ale to jest dobre miejsce, if amen, amen, jeśli się z niego poruszysz, jeśli z niego wyjdziesz. Amen? And the Bible us that David I mówi, że Dawid so David był, so był tak zestresowany. Wręcz ludzie myśleli o tym, żeby go ukamionować. Wow! Jak wielu to be stoned. pastorów czuje się w ten sposób od czasu do czasu? And jakby, the said, the no good. jakby lud chciał ich ukamianować. Ludzie not good. mówią, pastor nie jest dobry, kościół Nothing nie jest dobry. Is Nic się nie dzieje. Many times and I have said, oh, Lord, Wiele razy z Kariną myśleliśmy sobie, Boże, pomóż. Ale jak z że jest odpowiedź? Ale jak wielu z Was wie, że istnieje o, odpowiedź. Every trial, e, every difficulty, w każdej every hardship, trudnej sytuacji, w każdej cierp sytuacji cierpienia, to oto, co musisz w takiej sytuacji what zrobić. Did David do? Co Dawid zrobił? David went to Abiathar, the high priest. E, on poszedł do e, najwyższego kapłana And said, what do I, do? i zapytał, co mam zrobić? I want you to lift your hands. Chcę, teraz swoje and wave ręce. your hand like this and say, "We have a high priest." I, i, I powiedzcie, mamy najwyższego kapłana. Jego imię jest His Jezus. Jesus. Jego imię to Jezus. He is the high On jest najwyższym kapłanem. He is the On jest tym, który jest pośrednikiem. Jesus is for you and me. Jezus modli się za Ciebie i He za is mnie. The On jest pośrednikiem. Co myślicie, że On teraz robi w niebie? Że robi sobie na drutach? Oh, Nie. He's praying. Że On się modli. Halleluja. On się modli. He's praying for you. Modli się o Ciebie. He's praying for me. Modli się o mnie. So that we can have full restoration. Tak, żebyśmy byli odnowieni w pełni. to się. Uh, odnowienie. Oh. Almost almost there. Sounds like Japanese to me. Do it again in Poland. Odnowienie. Odnowienie. Wow, that oh. was excellent! Wow, mm -hmm. odnowienia. Lift up your hand and Odnis say, Father. Swoje... Say, Father. Powiedz Ojcze, In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. How is it? Odnowienia. Odnowienia. Again, again, again. Powiedz jeszcze raz. Odnowienia. Odnowienia. Odnowienia. I see. Move your hand like that. Say, odnowienia. Zrób to. Tak powiedz odnowienia. odnowienia. In the church. You sing it, brother. You sing it. Good stuff. Hey. Hey. Hey. See you now. Odnowienie. Odnowienie. Wiem, że niektórzy z Was są zaszokowani moją postawą. Because you expected somebody from England. Bo oczekiwaliście gentlemana z Anglii. A little stiff, you know? e, takiego wiecie, co połknął kija od szczotki. Next week, next week e, w następnym tygodniu jadę do, do Niemiec. And you know, when, when Im in Germany, I gdy jestem w Niemczech, są so Niemiec niemieccy ludzie. Się, what, what, what, are you eating for the breakfast? Mówią, co jesz ty na na What are you drinking? Co jesz na śniadanie? What are you drinking? Co tutaj ro robisz w ogóle? Is there something in the water? Czy coś tam jest w wodzie? you are too much jumping crazy a, man aha to się w ogóle na śniadanie za dużo skaczesz odnowo niemja odnowienie odnowo niemja odnowienie odnowan niemja odnowienie when i went into germany gdy pojechałem do Niemiec. i went onto the streets a już byłem preaching and singing Poprzednio poszedłem, poszedłem and, na ulicę and past they said vitonta vitonta we do clapping, on the streets, you know? Skakałem na ulicach i śpiewałem, a potem pastorzy mówią: My, my tak nie we robimy. Are, we are German, you know? Wiecie, my, my jesteśmy Niemcami. singing on the streets. Nie śpiewamy na ulicach. I said, Why not? Ja powiedziałem dlaczego? It's a marvelous thing. To niesamowita rzecz. I sang on the streets. Śpiewałem na ulicach. And people gave their hearts to Jesus. A ludzie oddawali serca Bogu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. They said to me. Oni na, mi powiedzieli tak. What is this? O co tu chodzi? I said, what do you mean? A ja ja to co masz za nonsens. What is going on? Oni na to, o, co się dzieje? I said, this is the Holy Spirit. A ja na to, to jest działanie Ducha Świętego. Lift up your hands, say Podnieś Holy Spirit. Duch Święty. Healing people. Duch Święty. Healing people. Duch Święty, people free Duch Święty with uzdrawia. The freedom daje wolność i odnowienie odnowienie oh, like naprawdę it. to lubię I like it naprawdę I to want lubię. you to lift your hand and say, i powiedz Panie, what have I need of in my life? co ja potrzebuję żeby zostało odnowione w moim życiu my marriage, może moje małżeństwo my money, może moje pieniądze my ministry, może moja służba my health, moje zdrowie każdy z nas needs potrzebuje odnowienia. Odnowienia. Restoration. Odnowienia. Now David, David went to the high priest. Poszedł do najwyższego kanała. And Abiathar said, David, Davidie, Davidie, podążaj. Podążaj, i on powiedział. David pursue. Dawid podążaj. Oh, take. Podążaj, goni. And you shall recover. I ty odnowisz. Wyciągniesz, wyciągniesz wszystkich tych ludzi. How's the word recover? Um, odzyskać. Very good. Hallelujah. Lift up your hand with me and say, Heavenly Father, Panie, I need restoration. Potrzebuję odnowienie. Restoration odnowienie of my soul. Restoration Odnowienia mojego umysłu Odnowienia mojego serca Odnowienia w finansach Odnowienia w moim małżeństwie Odnowienia z moich dzieci Odnowienia w Kościele Odnowienia w moim narodzie Potrzebujemy odnowienia w Polsce You know, I call this a ridiculous recovery. Ridiculous recovery. Ridiculous recovery. How do it, I, I? don't know, but it sounds to, nice. Okay. How many of you know the word ridiculous? Lift your hand. Ridiculous. Ridiculous. po prostu śmieszne, albo. You know. It means incredulous, ridiculous, it's supernatural, it's phenomenal, it's amazing. When God does a restoration in your life, there are no words to explain it. Tak po prostu, gdy, mu, gdy, to jest niewytłumaczalne, gdy Bóg czyni odnowienie w Twoim życiu, to jest to niewytłumaczalne. Give uh, pastor a big round of applause, yeah. doing a good job. Yeah. It's hard to translate me. Yeah, it is. <laughs> you know, I don't want to translate Steve Mayle. No. Aha, ja nie chciałbym siebie tłumaczyć. I have preached all through Eastern Bloc countries: Romania, Bulgaria, Russia, Ukraine, and Głosiłem I have ten interpreters, ten. Godniego bloku. Ile? Dziesięciu tłumaczy mówiło, mówiło, zmieniało się. Could not get up this morning. Bo oni byli tak wykończeni z poprzedniego dnia. Po prostu byli wykończeni. Już nie mogli dalej działać. Musieli się zmienić. Ale ten, ten facet dobrze, zrobi dobrą robotę. Okay. When the Holy Spirit, Kiedy Duch Święty with you. zaczyna z Tobą współpracować, to powoduje odnowienie. Come on lift your hands and say my money i powiedz, moje finanse, my health moje zdrowie, my wealth my wisdom moja mądrość my future moja my business my career moja kariera, my future husband or future wife moja przyszła żona albo, albo mąż. oh restoration odnowienia odnowienia odnowienia amen, amen. listen david Dostał słowo od Pana. I mamy słowo Jezusa. W Hebrajczyków 4, verse 15. Biblia mówi nam tak, że On jest najwyższym kapłanem Który our rozumie our uh, nasze zmagania, nasz grzech. Nasze zmagania. Jak wielu z Was ma jakieś problemy. He on rozumie. And yet he says, a jednak mówi: podnieś swoją głowę. podnieś swoją głowę. Run, i biegnij. Run, biegnij. And overtake, i wyprzedzaj. And you i, i odzyskasz wszystko. Zostanie to odnowione. Dawid był w naprawdę złym miejscu." Pamiętam, gdy byłem 49 lat. Teraz mam 57. Jestem najstarszym nastolatkiem na świecie. I am more value, we more Jesteśmy teraz więcej warci. We have silver in our hair. Mamy srebro w naszych włosach. Gold in our teeth. Mamy złoto w naszych zębach. Gas in our stomach. I gaz w naszych żołądkach. But we are valuable. Ale jesteśmy naprawdę cenni. Amen? Amen. When I was 49, gdy miałem 49 I lat, in India, to głosiłem w Indiach. 7 tysięcy pastorów była Wspaniała kongregacja. God was Bóg naprawdę się poruszał w mocy. I, preached this message. I głosiłem o to taką... Pastors came running forward. Głosiłem tam He i pastorze przych przych przychodzili do God. God I płakali i padali. I Bóg poruszał się w niesamowity sposób. Ale jak wielu z Was wie, że diabeł będzie próbował you. Was postrzymać, okraść, będzie chciał Cię okraść swojego zdrowia, z Twojego bogactwa, He'll try to rob your joy. z Twojej radości. Co się Eva. Did, did you see Leva? Czy już znacie Ewę? Ewa? Yeah, Eva. Started... Widzieliście ją tutaj na przedzie? To co ona robi? Robi tak. Wonderful. To było niesamowite. I mean, wonderful. That's an anointing. To jest namaszczenie. But the religious people... Ale religijni ludzie. Calm down. Nie, nie. Nie mogą się poruszyć. No, more. Nie, potrzebujemy więcej tego. I like it. Naprawdę mi się to podoba. That's an anointing. To jest namaszczenie. To restore. E, żeby odnowić. The devil says, no, calm. Ale diabeł mówi, nie, nie. Can, po, po prostu się uspokój. You are Polish. Jesteś Polką. No. Nie, nie, nie. No, never stop. Nigdy z tego nie powstrzymaj. To jest piękne. I like to see in the church. Chciałbym tego więcej widzieć w kościele. People clapping. Ludzi, którzy klaskają i, I like it. God likes Podoba it. mi się to i Bogu się podoba. It's to jest pasja. The passion Pasja, of restoration. pasja z wynikająca Amen. z odnowienia. Amen. Amen. Let's give Jesus a mighty here. Oddajmy Mu chwałę za odnowienie. To well, here's what happened from that conference. co się stało na tej konferencji. I came back to London. Wróciłem do Londynu I, i zacząłem się trząść. Holy Ale to nie był Duch Święty. I like, ja myślę sobie, o co chodzi? What is this? What is this? This is to jest naprawdę dziwne. And I, to feel very ill. I zacząłem się czuć naprawdę chory. I never get sick, never. Nie, naprawdę rzadko jestem chory. I in jestem Wierzę w by i w cuda. Amen? Amen. Well i naprawdę stało się tak, że to było tak Żona zaprowadziła mnie do lekarza. Lekarz mówi: Wystaw język. Wystawiłem. Niedobrze. Janowicz, dzwoń do szpitala. Co? No! Ja mówię, nie, nie, panie doktorze, daj mi tabletkę. a cold, a flu! Pewnie się po prostu zaradziłem jakąś grypą. are tough in Poland A, jestem twardzielem. We Tak, w Polsce na przykład o 5 rano się budzimy i biegniemy po śniegu. A na to doktor lekarz mówi, zabierz go do szpitala. For three months. Przez miesiące. I was so Byłem tak chory. Nie mogłem podnieść moje ręki. Nikt, nikt, nikt nie mógł go odwiedzać. Był, był pod kwarantanną. Byłem cały zielony na, na twarzy. Lekarze wyciągali ze mnie dużo krwi. One day nine bottles. Pewnego dnia wy, wy, zrobili mi transfuzję, wy, wy, wymienili prawie całą krew. Mamma mia, mamma mia! Dziewięć bu That's enough. To naprawdę już jest do, dosyć. Think any more, I'm die. Jeśli wyciągniecie jeszcze trochę krwi ze mnie, to ja umrę. How many of you have been close to death? Ale jak wielu z Was było bliskich śmierci? Oni powiedzieli mojej żonie: Pięć dni zostało mu pięć dni. Pięć dni. Pięć dni. Blood was out of my body. Blood. Po prostu miałem krwawienia. Oh, I was green. Straszna rzecz, byłem zielony na twarzy. The didn't know what it was. Lekarze oh. nie wiedzieli o co chodzi. But I know Ale ja wiem coś. About A ja wiem o czymś, o odnowieniu. I know about the high wiem coś I know o najwyższym kapłanie, o Wiem coś o Biblii and about i o odnowieniu and about healing, i o uzdrowieniu and about i o cudach I, I, i o to, co in the powiedziałem w imieniu Jezusa Bóg heal me mnie uzdrowi przez swoją władzę, przez swoją chęć. Amen! Amen. I my wife, popatrzyłem na moją piękną żonę my children, na moją czwórkę and dzieci i said, no. I powiedziałem, nie, I will not die. nie umrę, I will not die. I will live będę and żył de the works of God. i będę, będę wychwalał Boga za Jego czyny. So now when I see Eva and singing, Więc gdy widzę Ewę jak śpiewa, podskakuje, to, dance and sing like her. to razem z nią przyłączam się do tego, bo to jest wspaniałe, dead, ponieważ byłem umarły, a teraz żyję. Give the Lord a hand. Dajcie mu chwałę. Give the Lord a hand. Restoration. Odnowienie. Odnowienie. Odnowienie. Odnowienie. odnowienie. You say it, you say it, say, odnowienie. Powiedzcie odnowienie. Odnowienie. muzykę o, taką. Odnowienie. Cs, oh, oh, oh, oh, oh. Potrzebuję Potrzebuje odnowienia. You can do it in English. Now you say restoration. You say. Teraz powiedzcie restoration. Restoration. Restoration. So uh -huh. good. Lift your hands and say restoration. Rest restoration. Restoration over Poland. Po całej polski. Over everything. Just Restoration. Odnowienie. How many of you jak Wielu z Was potrzebuje odnowienia. Gdy Bóg coś odnawia, to to jest lepsze niż było wcześniej. Okay. W moim kraju są takie sklepy z antykami. I naprawdę ludzie wydają na to masę pieniędzy. Ja nie jestem antykiem. Ja, jak już mówiłem, jestem najstarszym nastolatkiem na świecie. Amen. Amen. Moja żona nie wiedziała kiedyś, jak jestem stary, teraz już wie. Ale teraz posłuchajcie. They pay a lot of money Ci ludzie płacą niesamowite pieniądze. To restore żeby odnowić an Antique, mebel, antique, przykład, house, albo dom, antique furniture. Albo mebel, antique motor car. Albo jakiś samochód. Lift up your hands and say, I'm not an antique. Podnieś swoją rękę i powiedz, nie I'm jestem. Not an antykiem. Antique, say, i am an original. Ja I am an original. Jestem original. I'm not a copy, I'm an original. I am I'm an original. I am an original, original, original. I am an original, original, original. Jestem originalem. Originale. <laughs> yeah. Amen. Amen. I when God saves uwalnia mocą Jezusa, of Jesus, krwią Jezusa. Gdy krew Jezusa oczyszczy mnie, To wtedy on zaczyna odnowienie. Jak wielu z was chce Ducha Świętego? Let me see. You want the Holy Spirit? Pokażcie, czy chcecie, pragniecie Ducha Świętego. Gdy Duch Święty life, porusza się w swoim życiu, everything. to odnowi wszystko. Everything. Wszystko. Byłem w Hiszpanii. Preaching. Głosiłem. I, in the house. I byłem u pastora w domu. These pastors have a beautiful apartment. Beautiful apartment. Tutaj zrobiliście naprawdę wspaniałą rzecz z tej piwnicy. Piękny apartament, naprawdę, pierwsza klasa. Ale tam u tego pastora, and morning, rano, every morning, I wake up and I pray. każdego poranka modliłem się I, and and I, say, i modliłem się mówiąc, dziękuję Ci za odnowienie, Panie. w mojej in my małżeństwie, małżeństwie. W mojej służbie, to the word of God, zgodnie ze słowem Bożym, you are me. ty odnowisz wszystko we mnie. Than I, ever was. I sprawisz, że będę lepszy niż kiedykolwiek był. I modliłem się w duchu świętym, jak wielu z Was modli się w duchu świętym. I modlę się językami, jak wielu z Was modli się językami. Hallelujah, hallelujah! So I was A więc gdybym się modliłem, And I nie wiedziałem o tym, ale pastor miał tam wielką papugę w klatce. Z Afryki. A big one like this. Naprawdę wielka papuga, wielka klatka. I ten ptak tam siedział. And he was me. I ta papuga mnie obserwowała. Ja się modliłem na językach. Błogosław moją żonę, modliłem się. moje And dzieci. I modliłem się. Suddenly, I nagle the parrot, ta papuga his feet. zaczyna podnosić swoje nogi jedna za drugą. Suddenly, I nagle I hear this voice. słyszę ten głos. No. Myślę sobie, o co chodzi? No! No! no impossible! Nie, niemożliwe. Dalej się modlę. I znowu słyszę ten głos. No, Barbara! O co chodzi? Ta papuga została ochrzczona Duchem Świętym. I modli się na językach. Podnosi swoje nogi lewą i prawą, I myślę sobie, wow! Pentecostal parrot! Niesamowita, zielonoświątkowa papuga! Miracle! Cud! Restoration! Odnowienie! Myślę sobie, że powinienem być chyba jakimś weterynarzem, czy kimś takim. To było niesamowite. The pastor, came down. pastor zszedł I said, pastor, mówię pastorze that's a parrot. To niesamowita papuga. He said, Why? A on mówi dlaczego? I said, It's a mówię, this niesamowite cud się stał tego poranka. I said, this Ta papuga została napełniona duchem świętym i mówi w językach. He zaczął się śmiać. Dlaczego <śmiech> <śmiech> się śmiać? Mówię dlaczego się śmiejesz? On mówi nie, nie, nie, nie jest ochrzona Duchem Świętym said no, it's Naprawdę? Nie. Po prostu ona cię naśladuje I said, I should, oh, uh, yes. a teraz mówię, teraz rozumiem. Yes, sir. Tak, tak, I, proszę pana. I thought so. ja, ja naprawdę tak myślałem. Wpadłem na to wcześniej podnieś swą rękę i powiedz w imieniu Jezusa nie jestem papugą nie jestem kopią jestem oryginałem nie jestem antykiem nie jestem jakimś powtórzeniem nie jestem Benihin. gdy byłem w Portugalii ludzie patrzeli na mnie i mówią Benihin! Benny Hill. Ja, ja to ale Steve Mail, Steve Mail. Ja, ja jestem Steve Mail. I went to another European city. Po, pojechałem do innego kraju. E, it's Carmen, it's a, Carmen, the singer. A oni mówią, przyjechał ten śpiewak. I said no, it's not Carmen, a, Steve okay. Mail. Ja, a ja mówię nie, nie, ja jestem sobą, jestem z Steve Mailem. I was in Los Angeles. Byłem w Los Angeles. Shopping. And a woman in the supermarket, she went, "Podbiegła do mnie kobieta w It's "Billy Joel!" i mówi B -b -b "Bill Joel." "Billy Joel!" Jo "Ja jestem jestem." "I'm an original." oryginałem." "I'm not a copy. "Nie jestem kopią." "I'm not a parrot. "Nie jestem papugą." Lift up your hands and say I was a, I'm an original." Podnieś swoją rękę i powiedz Restore jestem oryginałem. Restore Restore jestem oryginałem. mnie. Wielu ludzi mówi, wyglądasz jak ten, ta osoba albo ta osoba. Gdy ta osoba powiedziała, ty jesteś Billem Joelem. Billy Joel. You know what I did? To co zrobiłem, I took the złapałem tą szansę the whole uh, i wtedy cały supermarket to sing. Uh, mógł usłyszeć moje śpiewanie. Jeden z kawałków Billy Joelsa. I, I zaśpiewałem. Get the crowd. Uh, przyszli ludzie i wtedy powiedziałem: uh, Jak wielu z Was chce oddać serce Jezusowi? Brother come and play that guitar. Come and play it. I want Czyć you to lift your hands swoje ręce. I want you to lift your hands. I've asked pastor that I can stay on today. Prosiłem pastora, żebym mógł dzisiaj zostać. And I'm available to pray for you. Jestem naprawdę dostępny, żeby się o ciebie modlić o odnowienie. But you, you know what you need here? Wiesz co, czego potrzebujesz teraz? Put your hand here. Put your hand here. Połóż swoją rękę tutaj. And say father. I powiedz Panie. Let the truth niech prawda go from here. To here dotąd, do serca. Here, Stąd, to here. dotąd. Many of you, Wielu z Was you have head faith. macie y, wiarę y, mózgową, not heart faith. intelektualną, nie Everything sercową. Is here. Wszystko jest tutaj, not much here. ale niewiele tutaj. Too much here. wiele tutaj. And you can't feel it. I nie, nie możesz tego poczuć. I nie możesz tego zobaczyć. Because it's a stronghold. Ponieważ jest to warownia. But lift your hands and say, Father, Ale lift swoją rękę i powiedz ojcze. Jestem oryginalny. Jestem oryginalny. Now listen to me. Many Christians around the world. Wielu just like that parrot. Są jak ta papuga. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bogu. Praise the Lord. Hallelujah. Bogu. Hallelujah. Chwała Bogu. And there's nothing. I, ale nic się za tym There's nie kryje. Nic się za tym nie kryje. Nothing in your heart. Nic w sercu. In your home. Nic w sercu, nic w domu. In your marriage. Nie ma nic w swoim nothing małżeństwie. In your life. Nie ma nic w swoim życiu. Except dead religion. Oprócz martwej religii. Martwej religii. Dead religion. Martwej religii. Martwej Dead religion. religii. religion. Dead religion. Say it. Dead religion. Dead religion. Powiedz Martwa religia. Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. Jezus jest żywy. Jezus Posłuchajcie. Your dead religion didn't die for you. Ta umarła religia nie poszła na krzyż, aby dla Ciebie umrzeć. Dead religion will not take you to heaven. I ta umarła religia nie zabierze Cię do nieba. Ta religia nie zabierze Cię do nieba. Będziesz siedział w tym kościele, w moim kościele, any church, albo w każdym you innym can kościele. Sit. Możesz nawet śpiewać, możesz klaskać, but if you don't know Jesus, ale jeżeli nie znasz Jezusa, jeśli Jego krew Cię nie obmyła Twoich grzechów, to masz martwą religię i pójdziesz do piekła. Straight to hell. do piekła. Czy wciąż mnie kochacie? Czy wciąż mnie kochacie? Do you still love me? Czy pani mnie wciąż kocha? <laughs> do you still love me? Czy kochasz mnie wciąż? Posłuchajcie, nie głoszę nigdzie żeby dostać pieniądze. offering. Nie, nie dla pieniędzy. Nie żeby się przypodobać pastorowi. Albo jego żonie. Albo Piotrowi. Albo tobie. I Na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą. I mówię ci dzisiaj. God chce to move in Poland. Bóg pragnie się poruszać w God Polsce. chce zrobić niesamowite rzeczy w swoim życiu. Ale zbyt wielu z nas like są jak ta papuga. Naśladują. You've dead. Ale wtedy stajesz się martwy. Martwy odtąd dotąd. martwy odtąd dotąd. Musisz to sprawdzić. Say, pastorze, powiedz, pastorze, nie rozumiesz. Mieliśmy tutaj już masę komunizmu, Mieliśmy tutaj setki lat katolicyzmu, martwej religii. I, I do understand. Ja, ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Ale chcę, żebyś podniósł rękę. Father, i powiedz, Ojcze, Father, Ojcze, Father, Jesus, w imieniu Jezusa. Rozszaszczęście. Idol, Roztrzaskaj te figury. Rozstrzaskaj to. Ponieważ to jest to jest bałwochwalstwo. Bóg nie dzieli swojego serca z idolami. But He wants to restore you. Ale On chce Cię przywrócić. Restore odnowić Twoje Restore serce, you. Restore you. Chce Cię odnowić. Widzę młodych ludzi w Polsce. Drinking. Pijących. Drugs. Narkotyki. Narkotyki. Igły Eeries, Wbijają sobie kolczyki, tatują się. Widzę tych ludzi młodych w Polsce. Którzy mają seks z kolejnymi partnerami. Podnieś swoją rękę i powiedz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Bóg ma coś o wiele bardziej for my life, dla mojego życia. My o wiele bardziej potężnego dla mojej przyszłości. Nie jestem nie jestem papugą. I'm not an antique. Nie jestem antykiem. An jestem oryginałem. Pomóż mi! Help me to run! Chcę biec! Pursue. Chcę Overtake. Chcę wyprzedzać! And restore. I być odnowionym. Everything. Bo Ty możesz odnowić wszystko! Wszystko! Co diabeł kradnie? Your joy, kradnie twoją radość, twój pokój. Co jeszcze ukradł? I, Moja żona i ja straciliśmy we've kościoły. Of of and Wiecie, kościoły to, to, to wielkie we've, we've pieniądze lost, również. We've lost Ludzie w tych kościołach. Ja byłem niemal umarły, But I'm still going. ale I'm still wciąż, going. wciąż I'm jestem still żywy. Ponieważ Bóg mnie odnawia. My best friend Mój najlepszy przyjaciel had cancer. miał raka grade 7. E, grade 7. bardzo zaawansowanego. He had died in the Umarł w szpitalu. They had me. Zadzwonili do mnie. His mother, Jego matka powiedziałem jej matko nie nie I I will go. Pojadę tam. When I, got there, I gdy tam przyjechałem they said, Powiedzieli, słuchaj, masz tyle czasu, ile chcesz. Poszedłem do tego pokoju i poczułem ten zapach śmierci. Ten człowiek był zielony na twarzy. Nie, mów, nie, nie poruszał This is what się. I oto, co zrobiłem. Podniosłem moje ręce. Zacząłem się, Zacząłem się modlić w Duchu and Świętym. Zacząłem się modlić w Duchu Świętym. Powiedziałem, Ojcze, w imieniu Jezusa, to jest mój najlepszy przyjaciel i On nie może umrzeć. Minutes, I po 15 minutach położyłem obviously. ręce na Nim. I... Duch Święty namaścił go olejem I oto co się stało Ten człowiek nagle usiadł w swoim Hello, pastor. Hello, pastor. I Powiedział I powiedział, cześć pastorze like 40 kilos, 40 I wiecie, kilos. miał 40 kilogramów Dorosły Today mężczyzna 95 kilo. Dzisiaj waży 95 Potężny facet jest To jest to jest, to jest moc cudów Jezusa. It's here today. I to jest tutaj dzisiaj obecnie. Czy wierzysz diabłu? Czy będziesz taki jak Dawid, który płakał? Wszystko jest nie tak? Wszystko jest stracone? Czy powstaniesz znowu? Czy powstaniesz znowu? czy powstaniesz say, i, po i powiesz Ojcze, Jesus, w imieniu Jezusa, Jesus, w imieniu Jezusa, begin niech się rozpocznie odnowienie, me, odnowienie, odnów mnie, odnów mnie, chcę być lepszy, chcę być lepszy, niż kiedykolwiek byłem. Be. Now, my preaching Is much better than your response. Kochani, moje głoszenie jest o wiele lepsze niż, niż wasza odpowiedź. My preaching is much better than your moje głoszenie jest znacznie lepsze niż, niż odpowiedź, która od Was wypływa. Amen. Amen. Amen. But I'm now. Ale chcę dzisiaj zakończyć And teraz. I'm you. Chcę wam wrzucić wyzwanie. Get the Popierajcie Get swojego pastora. The Start tithing. Pos popierajcie go. Start giving. Dawać, Start praying. Start believing. Sta Stop st saying. Oh, Start believing. nie believing. Start believing. Start believing. Start believing. jesteśmy believing. Tylko, tylko ser Start e, i, i believing. Lift your hands, lift your hands, say, Podnieście swoje ręce We i are powiedzcie rich. Jesteśmy bogaci We are rich. Jesteśmy bogaci We are rich. Jesteśmy We bogaci Byłem w 60 krajach I Bóg zawsze zabezpieczał finanse in Kiedy byłem w Jakarcie, w Indonezji I spend To wydałem tam 3000 dolarów I, had no money left. I już nie zostało mi żadnych pieniędzy i powiedziałem, Ojcze, you proszę Cię o odnowienie. You repay! Proszę Cię, żebyś zapłacił. Przyszedł człowiek w kościele. He came up to me and he shook my hand. Uścisnął mi rękę. They call that a pentecostal handshake. Oni to nazywają pentakostalnym, zielonoświątkowym pentę. And you know what a pentecostal handshake is? He went like this. He, he, i To wygląda w ten sposób, że trzymasz pieniądze w jednej ręce i, i podsuwasz rękę tej tej osobie, i dając jej pieniądze. Had a penny handshake? E, czy ktoś doświadczył czegoś takiego? Only two of us. I didn't. The rest of you must come into Pentecost. I mean. Kochani, kochani, jeśli tego jeszcze nie doświadczyliście, to, to me, I jeżeli, I said, you, jeżeli, jeżeli. przyjdziecie przed I to Poszedłem do hotelu. I Potrzebowałem dolarów. US dolarów Amerykański Zacząłem liczyć 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 100 dolarów okay. yeah. Trzy tysiące. Trzy tysiące. Czy Wy jesteście Anglikami? Podnieście ręce. And say, Father, Ojcze, in the name of Jesus, w imieniu Jezusa, miracles, e, przywróć cuda, przywróć bogactwo restore, i, i zdrowie, restore Poland, Przywróć Polskę. In, in the name of Jesus. Odnów Polskę w imieniu Jezusa. Podnieś, powstańmy. Chcę zrobić wezwanie. With me, e, pochylmy nasze głowy. And let me pray with you. I pozwólcie, że się będę o Was modlił. Powiedzcie, Pastorze, I need Jesus jeżeli ktoś mówi, Pastorze, potrzebuję to Jezusa, come into my heart, I need to be żeby przyszedł saved. Do, mojego, do mojego serca, potrzebuję być zbawiony, jeśli jeszcze nie oddałeś swojego serca Jezusowi i wiesz, że potrzebujesz Jezusa. To save you żeby cię zbawił. I want you to lift your hand. I'm to żebyś to podniósł you. swoją rękę w tym momencie. I'm gonna pray for you. lift your hand. You. Będę się o Ciebie modlił. Podnij swoją God rękę. Podnij swoją rękę. Podniósł swoją rękę. God bless you. God bless you. God bless you. jeśli jesteś tutaj, i mówisz sobie, Pastor, potrzebujesz odnowienia, You still struggling. Jeżeli jeszcze się zmagasz With z czymś, może na przykład z papierosami, alcohol, z alkoholem, internet, może z internetem, może z pornografią, still jeśli się z tym zmagasz, potrzebujesz odnowienia. Now, I jesteś tutaj teraz, i mówisz, pastorze, I chcę odnowienia. Lift your hand, let me see. Jeśli tego chcesz, podnieś swoją rękę. Hallelujah. Jeszcze more! You say, I'm here, pastor, Jeśli jesteś tutaj i mówisz, mam coś takiego, co zostawi, że umrę. You have days. Jeśli jest coś takiego, że, że, że, że dostałeś diagnozę, która mówi że masz Look at me, że masz kilka lat, kilka miesięcy życia, to popatrz na mnie, ja jestem zdrowy. I'm Powiedziano mi, że mam 5 dni. I jestem, czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Older, I jak się starzeję, I'm stronger, to staję się mocniejszy, faster, silniejszy, tritter, younger, młodszy. I nie zgadzam się na starość. Ja zostaję żywy. Ja jestem żywy. Dla Polski. Dla innych narodów. Dla tej generacji, dla tego pokolenia. Ilu z Was potrzebuje uzdrowienia dzisiaj? Podnieście swoje ręce. Cała kongregacja niemal. Chodźcie do przodu, wychodźcie, nie bójcie się. Będziemy się modlić o Was. Będziemy się modlić Wychodźcie do przodu Ci, Te osoby, które chcą się modlić Te osoby, które podnosiły ręce Wyjdźcie do przodu, będziemy się od nas Odnowienie Healy. Cuda i uzdrowienie. się. Bóg błogosławi cię, Pani. Bóg błogosławi cię. Restauracja. Odnowienie. Odnowienie. Come come, come prostu Out your hands, out your hands to them. Out wyciągnijmy your hands. w ich kierunku ręce i out God God się jako, jako young man. 68 years young. Niech Ci pan Bóg young man. młody człowieku young lady. młoda kobieta. Come, forward, come forward. Przychodźcie come forward, do przodu. Bóg sprawi cud dzisiaj. Forward, come do przodu. Now listen. Słuchajcie. Our time has gone. E, czas już się skończył w zasadzie nabożeństwa. Ale na całym świecie I stay. ja zostaję. To nie jest tak, że, że głosze, a potem uciekę. We stay and we pray for you. Zostaniemy tutaj. Because Będziemy się we, o Was modlić. We love you. Ponieważ Was kochamy. We love you. Kochamy Was. We love You. Halleluja. God loves You. Bóg Was kocha. I'm hand over to the pastor. E, przekażę teraz mikrofon pastorowi. And he's pray I on się pomodli and you. i uwolni Was. And I'm ask you, I poproszę stay. Was, żebyście zostali. Can you stay five minutes? Who Czy can stay możecie zostać pięć minut? Stay. And I, will zostać pray for you. I będę się o Was modlił. In w Argentynie we had a revival. mieliśmy przebudzenie. Nobody went home. Nikt nie, nie, nie chciał iść do domu. Ate Nikt nie, nie chciał, nie był głodny, żeby, żeby zyskił za kiełbasą. Oni po prostu zostali I moc Pastor, Boża była tak. Dajmy Bogu chwałę. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy za Twoją obecność. Panie Twoja łaska Halleluja, nie Panie. będzie na tym zgromadzeniem. Amen. Kochani, ci z nas, którzy chcą być, zostańmy. Jeżeli musisz iść, chcesz iść, niech ci Bóg błogosławi mi, dobry tydzień. Niech cię Duch Święty prowadzi i tylko tyle. Nasz gość będzie usługiwać modlitwą. Dziękuję, yeah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Here's what I want you to do. I want you to stretch out your hands. All nasze ręce across jako kościu. Dzięki. And I want to begin to start praying for you. A ja się zaczynam o was modlić. And anointing you i namaszczę Was Bożym odnowieniem. Po pierwsze, wszyscy ci, którzy są chorzy w jakiś taki dobry sposób, ci, którzy są chorzy w jakiś sposób, chcą się modlić o uzdrowienie w imieniu Jezusa. Widziałem już w życiu ludzi, którzy byli, oczy były otwierane, Głusi słyszeli. Is too nic nie jest zbyt ciężkie dla Boga. Now, lift your hands, lift your hands. swoje ręce. And let us pray. I będziemy się modlić. Hallelujah. Aleluja. Want się ze mną. Niebieski Ojcze W imieniu Jezusa. Every sickness każda choroba, every disease, każda choroba, every infirmity, cokolwiek, co jest nie tak, leave my body, niech teraz opuści moje in ciało, in the name of Jesus, w imieniu Jezusa, as I lay my hands upon you, gdy będę na was nakładał ręce, the power of God, moc Boża, will go through you, przeniknie Peter, was. I need, I need three, four guys with me. Okay. The power of God will go through you. Moc Boża będzie przez was przechodź. I want you to know I'm not afraid of any sickness. I have seen cripples walk, cancers fall off. Tumors disappear in front guzy. of me. Blind guzy, eyes open. Były, The power of God is to restore. Jakby usuwane, jak jak ludzie otwierali oczy, jak uszy były otwierane. Are you ready? Wszystko jest możliwe. Czy jesteście gotowi?